zawierał spojrzenie praktyczne na licencję Creative Commons. Proszę o zabranie głosu przez Pana Andrzeja Kuśmierczyka, kierownika działu licencji Inka za u oraz Pana Bogusława Plutę, że w Związku Polskich Artystów e, Audiowizualnych. Jeszcze ja krótkie chłopaki... wprowadzenie. Jeszcze Pan Alek wypowie kilka słów jako wprowadzenie do tegoż panelu. Chciałem dosłownie w dwóch zdaniach niejako wprowadzić do tej tematyki, prezentując dwa pilotażowe projekty prowadzone obecnie we współpracy Creative Commons i Organizacji Zbiorowego Zarządu w Holandii i Danii. Chciałem zacząć od y, y, cytatu z Loresa Lessiga, który moim zdaniem dosyć dobrze oddaje y, to jak Creative Commons myśl o zbiorowym zarządzie. Lesik, komentując y, ten wspomniany już dzisiaj y, y, artykuł ASCAP stwierdził, że, y, że powinniśmy mieć organizację zbiorowego zarządu i mają one pomagać artystom radzić sobie z ciężarem kolekcjonowania opłat, gdy oni chcą takie opłaty pobierać, a całą kwestią jest jak uregulować zbiorowy zarząd, by był on konkurencyjny i wydajny czyli y, myślę, że warto jest podkreślić, że, bo pojawiają się takie głosy może nie tyle w mediach, co w internecie, który jest medium dosyć y, nieokiełznanym, y, które to pokazują w, w kategorii takiej jakiejś jaskrawej opozycji i tam się prawie język walki, bitwy i, i tak dalej. To mi się wydaje nieporozumieniem. Ale na pewno, bardziej widać, prawda, co dziś się pojawia, że są, jest dużo kwestii za to na pewno do wyjaśnienia. No i te pil pilotaże, projekty myślę są tutaj bardzo bardzo ważne. Pierwszy z nich rozpoczął się pod koniec zeszłego roku w Holandii. Jest to pilot roczny, prowadzony we współpracy przez, z holenderską bum I pilot ten zakłada, że, dotyczy, że artyści zrzeszeni w BUM-ie mogą używać tylko licencji niekomercyjnych, a za użycia komercyjne organizacja normalnie pobiera upłaty. I konkretnie jest używany ten mechanizm CC+, o którym już dzisiaj mówiłem. I jest to zrobione także jest zdefiniowane użycie niekomercyjne nie tylko komercyjne, które nie jest dozwolone na licencji, Jest ono zdefiniowane bardzo szeroko. To znaczy dowolne użycie przez instytucję działającą dla zysku jest użyciem komercyjnym i też dowolne użycie, za które organizacja pobiera opłaty jest niejako rozumiane również jako komercyjne, przynajmniej na potrzeby tego projektu. Hmm, to oznacza, że jest to szersze rozumienie użycia komercyjnego niż na przykład zawarte w takich wytycznych, które Creative Commons przygotował, choć nie są to wytyczne oficjalne i, i zostało one właśnie na gruncie amerykańskim sporządzone, może część z Państwa jest na... Drugi projekt to jest projekt duński we współpracy z Kodą i tutaj myślę, ciekawa jest opinia koordynatora duńskiego Creative Commons, który mówi wprost, że Creative Commons bez Kody jest nieistotnym dla artystów modelem. Że w Danii Koda w przypadku wielu artystów wypłaca im tak znaczące sumy, że konieczne jest stworzenie modelu, w którym oni to mogą pogodzić, bo jednocześnie wyrażają zainteresowanie Creative Commons. I artyści muszą podpisać umowę z Koda przed użyciem licencji Creative Commons. Znów dotyczy ona tylko y, licencji z, z warunkiem niekomercyjnym, ale są trochę inaczej, bardziej precyzyjnie zdefiniowane przez użytkownika niekomercyjnego. Rozumie się dowolną osobę indywidualną, organizacje edukacyjne dla celów non-profit lub biblioteki oraz y, organizacje spełniającą zgodnie z duńskim prawem definicję organizacji pożytku publicznego. Y, także te dwa projekty ogólnie rzecz biorąc są podobne, różnią się w szczegółach. To tyle tytułem wprowadzenia. Dziękuję. Słucham. Jakiś głos Tak, więc teraz poproszę o zabranie głosu. Nie wiem w jakiej kolejności panowie chcą zabrać głos. Dobrze, bo też myślałem, że możemy. Wszystkim ja myślałem, że pan pluta mógłby zabrać głos, dlatego że wiem, że w ten weekend będzie jubilatem. Y... Co no w internecie wie pan różne informacje się pojawiają, więc w tej okazji życzę panu wszystkiego najlepszego, ale rzeczywiście yy, poprosimy w takim razie Pana Kuśmierczyka, żeby zabrał głos. Dzień dobry. Yy, nazywam się Andrzej Kuśmierczyk i jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Autorów zais. Yy, funkcja, jaką wykonuję w tym stowarzyszeniu jest, jest to yy, bycie kierownikiem Wydziału Licencji Inkasa. Yy, to jest wydział, który zajmuje się yy, licencjonowaniem yy, największych użytkowników yy, utworów w Polsce, między innymi nadawców radiowych i telewizyjnych, operatorów sieci kablowych, a także podmiotów, które działają w sferze mediów interaktywnych czyli to, co tak w sposób przestarzały się nazywa internetem I oraz jeszcze tak na doczepkę wystawień utworów z kategorii Wielkich Praw w teatrach. I od razu chciałbym podziękować za zaproszenie przedstawiciela naszej organizacji, chociaż mógł się zjawić tylko taki skromny, a to z racji tego, że dzisiaj w tym samym czasie odbywa się w innym miejscu związana z kolejną rocznicą, 90. istnienia ZAIXu u konferencja w gomachu Biblioteki Narodowej organizowana wspólnie z Urzędem Patentowym. Także za ich gremią uczestniczy w tamtej konferencji, wybitni znawcy no i, i ja tutaj zostałem wydelegowany to uważam za e, sprzyjającą okoliczność i bardzo się cieszę, że nie musiałem e, być tam, dlatego że tak jak jeden e, z uczestników tutaj tej konferencji powiedział, odbywa się ona pod znakiem trupiej czaszki, prawie, że jakiś to ten kop, e, no natomiast ja chciałbym się jeszcze tutaj na wstępnie bardzo krótko odnieść do głosów, które padały na sali na temat instytucji w ogóle funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania. Prosiłbym, żebyście Państwo krytycznie podchodzili do tych wszystkich tutaj spostrzeżeń, które były wygłoszone, gdyż organizacje zbiorowego zarządzania są potrzebne i pożyteczne i mają swoją rację istnienia czego dowodem między innymi jest właśnie dzisiejszy tak jakby teoretyczny 90 jubileusz, mówię 90, bo i teoretyczny dlatego, że przecież jak gdyby wyrywamy z życiorysu okres II wojny światowej e, ja powiem tak nie będę obszernie się odnosił do krytyki, która to padła, tylko powiem może troszeczkę w przenośni, że um, przypomina mi to krytykę osób, które bardziej mają doświadczenia i tutaj jakby paradoks czysto teoretyczne. To tak jakby urzędnik, który patrzy na piękny nowoczesny budynek, w którym żyje tysiąc rodzin i, i z dziećmi, powiedział, że ten budynek nie istnieje, bo on go nie ma w papierku. Nie ma tego budynku. Nie ma. Nie istnieje to. Według mnie nie ma zezwolenia na istnienie. I to może to, to tak jakby ten komentarz. Natomiast chciałbym się odnieść ściśle do tematu, który tutaj został za, za, e, e, zarysowany. Mianowicie organizację Zbiorowego Zarządzania a Creative Commons. Na początku, kiedy ten temat mi zgłoszono, ja myślałem, że w ogóle będziemy mówili o czymś, co nie ma żadnych punktów stycznych. Dzięki uprzejmości tutaj organizatorów doszliśmy do wniosku w takiej prywatnej rozmowie, że jednak te punkty styczne istnieją. I to nie są wcale koniecznie ogniska zapalne. My w ZAIX-ie, przynajmniej niektórzy z nas uważamy, że instytucja, czy w ogóle idea bardziej Creative Commons wcale nie szkodzi praktyce istnieniu organizacji zbiorowego zarządzania takich jak ZAIX. Może istnieć obok Działalności takich zaiksów albo wspólnie w tym samym czasie, nie wchodząc sobie w paradę, a być może współdziałając. Ja widzę tutaj podstawowe punkty styczne, takie jak e, wstępnie omówione dzisiaj sytuacje, kiedy dochodzi do obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania związanej z pewnymi przepisami polskiego prawa, kiedy następuje bądź to konieczność inkasowania wynagrodzenia dla uprawnionych, bądź też wręcz reprezentacja ustawowa przez ten ostatni termin rozumiem takie sytuacje jak na przykład sytuacja z artykułu 21 ustęp 2 ze znaczkiem PRIM czyli mówiąc potocznie internet a pole które jest tam określone jako publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym Kolejną taką sytuacją jest sytuacja reemisji kablowej i nie tylko właściwie kablowej. Sytuacja nadań. No, i takie sytuacje, którymi zajeks się nie zajmuje albo tylko po części zajmuje, to znaczy reprografia i tak zwana instytucja wynagrodzenia za, za czyste nośniki za, czyli tam gdzie importerzy i producenci urządzeń i nośników zobowiązani są do wnoszenia opłat. tutaj fachowcy, wybitni znawcy prawa podzielili się swoimi uwagami na temat właśnie tych, tych istniejących w ustawie nazwę wytycznych powstaje szereg pytań i po części tutaj uczestnicy udzielili na nie odpowiedzi ale jeszcze są takie pytania na które nie odpowiedziano co w sytuacji kiedy licencja Creative Commons jest przewidziana jako non commercial czyli taka tam, gdzie nie ma, nie ma działalności komercyjnej, a te same utwory później albo równocześnie są eksploatowane właśnie w takiej sytuacji, kiedy, która może być określana jako komercyjna. Czy wtedy organizacja zbiorowego zarządzania ma jakąś funkcję? Moim zdaniem tak. Co z członkostwem w organizacjach zbiorowego zarządzania e, osób, które równocześnie chcą korzystać z licencji Creative Commons? E, co z inkasowaniem wynagrodzenia w sytuacjach, kiedy jest przewidziane wynagrodzenie? W praktyce te sytuacje jeszcze w się? nie doprowadziły do zaognień i zadrażnień. Ani nie stały się jeszcze wielkim problemem. Ale jak sądzę, będziemy musieli je rozwiązywać. I proszę traktować te moje słowa tutaj jako deklarację, czynienia ustaleń, dyskusji, prowadzenia rozmów, znajdowania konkretnych rozwiązań, są jeszcze takie obszary nieregulowane ustawą, gdzie może dojść, jak powiedziałem, do styku, czy zbieżności, czy punktu stycznego. Mianowicie na przykład w sytuacji, kiedy licencja Creative Commons istnieje, a kiedy na polu nieobjętym zbiorowym zarządem, podam konkretny przykład, wykonania publiczne, czyli bary, restauracje, puby ich właściciele, ich y, y, prowadzący te, y, te instytucje chcą korzystać z utworów objętych licencją Creative Commons. Wtedy nie ma mandatu organizacji zbiorowego zarządzania ani przez powierzenie, często, bo, bo mogą być to twórcy, którzy nigdy nie powierzyli organizacji zbiorowego zarządzania praw do swoich utworów albo nie zamierzają tego uczynić. Kiedy mandat organizacji zbiorowego zarządzania ogranicza się wyłącznie do jej repertuaru, a kiedy praktyka jest taka, że wskazane byłoby albo wielce praktyczne inkasowanie dla wszystkich uprawnionych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, bo czyste sytuacje będą się zdarzały rzadko. To znaczy na przykład, kiedy bar lub restauracja będzie tylko i wyłącznie korzystał z utworów na licencji Creative Commons, a częściej będą się zdarzały sytuacje, kiedy ten repertuar będzie mieszany, chroniony i niechroniony. Co wtedy robić? Ustawa tutaj nie ułatwia, bo na przykład nie przewiduje instytucji reprezentacji ustawowej, tak jak my to ostatnio określamy, czyli sytuacji, w kiedy cała klasa, grupa uprawnionych w związku z jakąś kategorią tworu bądź polem eksploatacji jest na mocy zezwolenia reprezentowana. I tego typu, tego typu problemy są polem do dyskusji i później konkretnych rozwiązań pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania i tutaj jest trudność, a środowiskiem Creative Commons, tak to określę, bo nie jest to instytucja, nie jest to osoba prawna, nie jest to... Yy, znaczy Creative Commons jest projektem prowadzonym przez w Polsce dwie instytucje, więc jest... Rozumiem, to, jeszcze, to, tym, bar... to, ty, to tym lepiej to tym lepiej jeszcze taki jakby marginalny marginalna uwaga dotycząca sytuacji repertuarowej i członkowskiej ZAX-u tu chodzi mi o e, działania i ustalenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów taka dosyć słynna sprawa bratanków w cudzysłowie to ZAX jakby został e, e, Zakwestionowano pewne praktyki ZAIC-u, to znaczy yy, domaganie się powierzenia całości repertuaru na wszystkich polach, na wszystkie obszary, na zasadzie wyłączności. ZAIX właściwie w toku, w toku te, tego procesu ustalania e, rezultat jest taki, że udon, urząd wy, wydał utrzymaną w mocy decyzję i ZAIX zastosował się w pełni do zaleceń w tej decyzji i zamierza respektować je e, w pełni. To oznacza, że twórcy będą mieli większą swobodę w powierzaniu swoich utworów w określonych, na określone pola, na określone obszary, to mam na myśli terytoria, a także łatwiejszy będzie tryb. Kończenia tej ochrony za u czyli, czyli wypowiadania ochrony. Także tutaj deklaruje, tak jakby pełne zastosowanie się do tych wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Na razie nie obejmuje to pojedynczych wybranych utworów, ale takiego zalecenia w decyzji Urzędu nie było. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie, ja się nazywam Bogusław Pluta, reprezentuję instytucję, której pełna nazwa brzmi Związek Producentów Audio-Wideo, a zatem instytucja, którą tutaj reprezentuję, gromadzi firmy muzyczne, gromadzi przede wszystkim te podmioty, które zarabiają pieniądze na produkcji muzyki. Stąd też być może mój punkt widzenia jest nieco inny niż, niż przedstawicieli innych organizacji zbiorowego zarządzania, które reprezentują osoby fizyczne, gdzie jakby ten związek emocjonalny yy, artysty czy autora ze swoim tekstem jest zupełnie inny niż związek producenta z jego, z jego nagraniami. Chciałbym bardzo też podziękować za możliwość udziału w, tej, w tym spotkaniu. Podobnie zresztą jak, jak Pan Andrzej, alternatywnie mogę uczestniczyć w konferencji w Urzędzie Patentowym, która jednak byłaby zdecydowanie mniej ciekawa, ponieważ byliby sami swoi. Wszyscy ponarzekalibyśmy, jak jest źle albo pocieszyli się, jak jest dobrze. Natomiast myślę, że uczestnictwo w takim spotkaniu jest dla mnie przynajmniej związane z dużo większą adrenaliną i to jest coś, co, co, co lubię. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że SPAW i firmy muzyczne nie postrzegają Creative Commons jako czegoś, co jest nielegalne, czy niebezpieczne, czy złe, brzydkie, absolutnie nic z tych rzeczy. Po pierwsze oczywiście dlatego, że do tej pory w licencji Creative Commons mówiły wyłącznie o prawach autorów, wobec tego jakby nasza hata była z kraja. Zapoznawszy się z wersją trzecią, która już definiuje twórcę jako twórcę, artystę, wykonawcę i, i producenta, no to, to, to zaczynamy mieć jakiś punkt styczny. Eee... Trudno jest mówić o tym, żeby Creative Commons był jakimś nowym modelem prawa autorskiego, ponieważ w Polsce prawo autorskie bierze się z ustawy, ponieważ jak na razie nie ma ustawy o Creative Commons, to ciężko jest mówić o jakichkolwiek nowych modelach. Jest to po prostu nowe podejście do tego, w jaki sposób udostępniać utwory, czy, czy nagrania, czy artystyczne wykonania w ramach obowiązującego porządku prawnego. Z jak chyba mało kto popiera wolność producentów w, i twórców i artystów w zakresie wykorzystania swoich praw. Przy czym wolność rozumiemy w ten sposób, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby to do czego posiadamy prawo dać za darmo oraz każdy z nas ma prawo do tego, żeby to co posiadamy, to, tego, co posiadamy nie dać za darmo. No my generalnie gromadzimy te podmioty, które nie chcą dawać za darmo, raczej chcą dawać to za pieniądze. E, I dopóki nikt nie kwestionuje naszego prawa do niedawania, to my nie chcemy kwestionować czegoś prawa do dawania. E, I to myślę, że jest taka, taka, taka podstawowa rzecz, o której należy pamiętać. Jedną z kwestii, która była podnoszona w materiałach konferencyjnych, ja niestety nie miałem możliwości uczestniczenia w pierwszej części spotkania, w związku z czym być może częściowo się powtórzę, ale był podnoszony problem przymusu pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania, że jest to jakiś, jakiś tam kłopot. Jest tak, że nam akurat prawa protestanckie w Polsce tym przymusem są objęte w bardzo ograniczonym zakresie. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że ten przymus to nie jest coś, co działa w interesie, w interesie organizacji. Ten przymus tak naprawdę chroni przede wszystkim interesy użytkownika tych, tych praw. Bo przymus pośrednictwa organizacji i wierowego zarządzania powoduje, że jeżeli użytkownik korzysta z praw, nie wiem, odtwarza muzykę w knajpie czy puszcza ją w radiu, to jeżeli jest przymus pośrednictwa organizacji, to zauważ umowę z odpowiednią organizacją. Użytkownik ma pewność, że nikt więcej nie może się od niego niczego domagać. I owszem, ten przymus jak widać w sytuacjach szczególnych może powodować, że ciężko jest korzystać z czegoś, co chcą nam dać za darmo. Natomiast niestety praktyka jest taka, że dotychczas użytkownicy raczej mieli więcej problemów z tymi artystami, czy autorami czy firmami muzycznymi, które chciały nagle dostać jeszcze jakieś tam większe pieniądze ponad to, co, co, co, co pobierała organizacja. Stąd też ten przymus może być korzystny dla użytkowników. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko sprawu, jeśli chodzi o, o, o tych, którzy chcą się zrzec swoich praw czy zrzec swoich wynagrodzeń na zasadzie Creative Commons. To oczywiście SPA pobiera wynagrodzenie, znaczy w sytuacjach takich, kiedy idziemy do użytkownika. Użytkownik w sposób wiarygodny oświadcza, że korzysta z nagrań, do których prawa nabył w inny sposób. Bo na przykład producent zrzekł się wynagrodzenia, producent przekazał mu to i wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tych nagrań. W takich sytuacjach SPA oczywiście odstępuje od tego, żeby jakichkolwiek pieniędzy. Natomiast jeżeli producent się tych praw nie zrzekł no, to, to, to, to trudno się dziwić, że domagamy się wynagrodzenia. Eee, I tutaj mogę od razu podać przykład praktyczny z rynku. Istnieje taka strona, która się nazywa Free Music PR, czy coś w tym stylu, w każdym razie firma Free Music, która działa w ten sposób, że kupuje prawa od autora, artysty i producenta. Eee, Nagrywa to, te, te, to nagranie na płycie i tą płytę za nieco wyższą cenę niż normalna płyta w sklepie sprzedaje użytkownikowi, dając jednocześnie prawo do nieodpłatnego na przykład odtwarzania tych nagrań. Dzięki czemu raz zapłaciwszy drożej za płytę można sobie to grać, grać za darmo. I oczywiście w sytuacji takiej spad nie domaga się żadnego wynagrodzenia. Jeżeli ktoś ma stream music, my się wycofujemy, bo ktoś już za to zapłacił, w jaki sposób nas to nie interesuje, pozyskał te prawa, ma je, więc jakby nie mamy co robić. Co, co. Jeśli jeszcze chodzi o licencję Creative Commons, to spad, czy, czy, czy producenci muzyczni, gro tego, co jest wykorzystywane na rynku, jeśli chodzi o muzykę, to są produkty stworzone przez firmy, przez podmioty gospodarcze. Podmioty gospodarcze mają to do siebie, że jak coś robią, to nie po to, żeby to zrobić, tylko żeby na tym zarobić. I w związku z tym... Jakby ja nie, nie widzę specjalnie dużych szans na to, żeby jeśli chodzi o prawa producentkie, to firmy muzyczne w szerokim zakresie zaczęły udzielać licencji Creative Commons, bo po prostu im się to nie opłaca, bo one są nastawione nie na to, żeby dawać coś za darmo, tylko żeby wydać żeby za to pieniądze. Tutaj może być zupełnie inna sytuacja artystów, czy autorów. Oczywiście można może zaraz podnieść się głos z cali, że każdy z nas jest producentem, jeżeli cokolwiek nagrywa. Na przykład w tej chwili e, produkowany jest jakiś, jakiś utwór audiowizualny ze mną w roli głównej. E, owszem, e, tak, być może każdy może, być, może się uznać za producenta. Niemniej jednak ja mówię o tych e, wytworach e, jakby produkcji, które są w praktyce rzeczywiście wykorzystywane przez innych. E, Dobrze, tak, ale to, powiedzmy nie jest to zbyt szeroki, siero, szerokie wykorzystanie. To, to jest to dla nas... Jest że w przypadku takiego wykorzystania jak w tym, w, tym, w, tym w, tej, w tej sytuacji, w przypadku tego nagrania nie mam nic przeciwko temu, żeby, żeby udzielać za darmo licencji natomiast gdyby ktoś miał zamiar na tym zarobić pieniądze no to oczywiście chciałbym mieć w tym jakiś udział. Okay. Ja mówię teraz o swoim artystycznym wykonaniu. E, e, e, tak czy inaczej, e, jeszcze, jeszcze raz chciałem powiedzieć, że creative commons nie są przez nas postrzegane jako jakiekolwiek zagrożenie, e, a jedynie mam wątpliwości co do tego, czy, czy jeśli chodzi o prawa producentów, to, to, to czy to wykorzystanie będzie, będzie się rozwijać bardzo szybko. Mógłbym też powiedzieć, że nasz pogląd, jakby, czy, czy mój osobisty pogląd na Creative Commons jest taki, że można by to określić jako prawo autorskie z łyską twarzą. To znaczy e, e, przeczytawszy licencję Creative Commons, czy, prze, czy, czy spojrzawszy na sposób prezentacji tych licencji, można powiedzieć, że jest to takie, taka próba e, stworzenia pakietów praw, tak? które są pojętne dla normalnego człowieka. zakładam, że prawnicy nie są normalni. E, i, e, natomiast normalni ludzie są w stanie zrozumieć to, co, to, co jest napisane na stronach Creative Commons. Wczoraj e, na próbę e, przeszedłem taki etap generowania sobie licencji Creative Commons. Jestem przekonany, że przeciętny e, absolwent podstawówki byłby w stanie zrozumieć, co tam jest napisane. E, I ta idea takiego prezentowania prawa autorskiego w sposób pojęty dla wszystkich, to jest coś, co mi mi się osobiście bardzo podoba i bardzo chętnie bym yy, propagował tego typu, tego typu działania. Yy, problem jednak jest taki, że licencje Creative Commons Takiej postaci, w jakiej w tej chwili są, są prezentowane, moim zdaniem są mało praktyczne w użyciu. To znaczy, co z tego, że nagram jakieś nagranie, przeczytam sobie, wejdę na stronę Creative Commons, wygeneruję sobie stosowną licencję Creative Commons, umieszczę na swojej stronie internetowej oznaczenie odpowiednie i informację, że z tego utworu można korzystać na zasadzie licencji takiej czy innej. Wszystko fajnie. Tylko, że potem biedny jest użytkownik takiego nagrania, bo jeżeli przyjmiemy, że użytkownikiem takiego nagrania jest na przykład DJ albo, albo radiostacja, która korzysta z tego nagrania, nawet jeśli dam licencję nie non tylko pełną licencję. Można z tym robić, co się chce. To praktyka jest taka, że jak potem do takiego DJ-a wyjdzie policja na dyskotekę, to zanim on się wytłumaczy, że to był Creative Commons, to przez trzy miesiące ten jego biedny komputer z tym, z tym nagraniem, które miał ściągnięte, będzie stał w policyjnym magazynie i będą go badali bie biegli. A co więcej, jeżeli ja w międzyczasie, udostępniwszy ten to swoje nagranie, zrezygnuję z jego udostępniania i zamknę stronę internetową, to DJ naprawdę jest ugotowany. I to jest problem praktyczny. Problemem też praktycznym jest to, że jest właśnie ta efemeryczność sposobu udzielania licencji. To jest coś, co się pojawia na stronie internetowej, która to strona internetowa dzisiaj jest jutro jej nie ma. W Polsce jak na razie praktyka jest taka, że jeśli chodzi o, o urzędy, które się zajmują ochroną prawa, to nie ma jak papier, stempel i podpis. No, w przypadku Creative Commons nie znalazłem nigdzie miejsca na papier, stempel i podpis, zresztą nie bardzo sobie to wyobrażam w praktyce. E Oczywiście można byłoby to rozwiązać przez jakąś rejestrację licencji Creative Commons, znaczy przez stworzenie takiego serwisu, w którym będzie można zarejestrować to, co chce udzielać ten, ten, ten utwór, czy nagranie, czy, czy artystyczne wykonanie, które chce licencjonować na zasadach Creative Commons. I byłoby to jakieś jedno wiarygodne źródło informacji na temat tego, z czego wolno korzystać, z czego nie wolno korzystać. Tylko szczerze mówiąc, jeżeli wyobrażę sobie, że zaczyna działać takie centrum, to bardzo ciężko byłoby znaleźć różnicę między między takim, takim centrum informacyjnym, a organizacją zbiorowego zarządzania. Po prostu przybyły, przybyły nam konkurent świetnie, taka y, usługa istnieje, tylko nie jest zbyt popularna, o dziwo. Ona już istnieje ponad rok w Austrii, mm -hmm. o, że nazywa się CC Registry bodajże. I ona to jest po prostu serwer, który wydaje jakieś znaki wodne szyfrowane. Y, można, y, prawdę dyskutować, czy to jest y, skuteczna metoda. Ale, ale też ciekawe jest, że, że nie jest tak, że wszyscy nagle też najciekawszy, że zaczęli to wykorzystywać. Czyli tutaj jest tak, że, y, Myślę, że, że to się niestety wiąże z tym, i proszę tego nie odebrać jako przytyk, że to, co jest udostępniane na licencji Creative Commons, jak na razie ciągle nie, jest, nie, nie stanowi znaczącego procentu tego, co jest wykorzystywane masowo w, w ważnych komercyjnie obszarach. Na, na razie, to co jest dostępne na licencji Creative Commons, nie stanowi gro listy w radiu, ani, ani tego, co jest grane na dyskotekach. W związku z tym, tutaj jakby zainteresowanie nie, nie, nie ma za sobą poparcia, poparcia finansowego. Natomiast serwer, na który można coś zarejestrować, to ciągle jest mało, bo ja mówię, no ja, ja się niestety stykam dość dużo z praktyką prokuratorów i, i policji, która ma swój sposób działania i nie sądzę, żeby to się w 10 minut dało zmienić, ten sposób działania. I dopóki nie jest tak, że to jest w jakiś sposób sformalizowane, to, to po prostu praktyczne wykorzystanie tych licencji i zabezpieczenie użytkownika. patrzę na to z punktu widzenia użytkownika, który chce wziąć jakiś utwór, chce go wziąć za darmo, bo może, ma do tego pełne prawo, no ale potem się zastanawia, jak, jak ktoś się do mnie przyczepi, to jak ja się z tego wytłumaczę. I na razie to wytłumaczenie się jest dość skomplikowane, czy może, może być dość, dość ryzykowne. Jeszcze taka ostatnia uwaga, która mi się ponieważ pierwszy raz usłyszawszy o Creative Commons i, i, i słysząc to w kontekście różnych haseł dotyczących wolnej kultury, wolności, wolności twórczej i tak dalej, ja się w pierwszym odruchu jako reprezentant tych, którzy mają prawa i tu, którzy z tych praw chcą czerpać korzyści, w pierwszej chwili nastawiłem się dość negatywnie do całego pomysłu, jeszcze nie znając go dobrze. Natomiast no, później zapoznając się z Creative Commons i jednocześnie kojarząc to z hasłami o wolnej kulturze, odniosłem wrażenie, że społeczeństwo społeczeństwa e, wolną kulturę e, rozumie jako e, odebranie prawa własności do produktów kultury, do... do ich posiadaczom, autorom, artystom czy, czy, czy producentom i pozostawienie tym autorom, artystom czy producentom tylko bardzo ograniczonego prawa do, do czerpania korzyści z tego, z tego, co sami stworzyli. I tutaj wskażenie mi się nasunęło takie, że system oparty o podobne założenia, tyle że w, w skali makrogospodarczej, Próbowano wprowadzić w XX wieku w kilkudziesięciu krajach i ten system zbankrutował w sposób straszny, pozostawiając te kraje w stanie ruiny. Więc jeżeli wolna kultura oznacza odebranie praw własności do, do dóbr kultury, to, to myślę, że to się dla kultury dobrze nie skończy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bym teraz o głosy z sali, e, mikrofon jest przed panem jeśli można. E. Dzień dobry, Jarosław przed Fundacja Nowoczesna Polska. Ale to porównanie to porównanie oczywiście jest bardzo wizualne i ten nam jest oczywiście z gruntu fałszywy, dlatego, że, dlatego, że jak wszyscy wiemy, system, system praw autorskich to nie jest system własności, tylko system monopolu prawna autorskiego, tak? I, i, I można spojrzeć na to z drugiej, to z drugiej strony, tak? To znaczy właśnie system, w którym jakiś sztuczny przez państwo, przez państwo gwarantowany monopol, który w czego posiadanie się weszło na rzecz jakiegoś jednego podmiotu, który ma całkowitą władzę, to jest właśnie moim zdaniem, to jest moim zdaniem właśnie, właśnie system patologiczny. Zresztą większość debat dookoła, dookoła kształta prawa autorskiego, to są także debaty dookoła patologii związanych, związanych, z, związanych z, z nadmiarem kontroli, czy z chęcią narzucenia kontroli, nad, nad, nad, na wykorzystania korzystania dóbr informacyjnych czy dóbr, dóbr kultury, które do tej pory takim regulacjom e, nie podlegały w związku z, w związku z procesami digitalizacji, tak? e, więc, e, więc to porównanie aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo piękne moim zdaniem, jest, moim zdaniem jest fałszywe, to znaczy już prawdziwi, prawdziwi, taką prawdziwy liberał bo raczej powiedział mniej kontroli, mniej restrykcji. E, natomiast, e, natomiast natomiast, e, natomiast e, odnosząc się. E, do, do wcześniejszych zdań. E, bardzo mi się spodobało to zdanie, że w Commons to są prawa autorskie z ludzką twarzą i rzeczywiście wydaje mi się, że, wydaje mi się, że jest, to, jest to słuszne. Tak? To znaczy jest to próba stworzenia takiego systemu licencjonowania, który byłby przede wszystkim e, przyjazny e, dla, e, dla użytkowników, przyjazny dla twórców e, i który przede wszystkim powodowałby, że nie jest nam potrzebne pośrednictwo gigantycznych instytucji, tak? Bo, dlatego, że nie ma możliwości, żeby, żeby pojedynczy użytkownik odbiorca, czy pojedynczy artysta posiadał instytucjonalne zasoby, które pozwolą zarządzać, jak Pan to mówi, papierami z pieczątką i podpisem. Tak? Jakby ten, ten system prawa autorskiego, który mamy obecnie, wymusza istnienie właśnie gigantycznych instytucji. Zatem eee, na każdym nie chodzi tylko o instytucje, instytucje typu organizacje zbiorowego zarządu, ale także, także, także, także, także instytucje, instytucje medialne. Tak? I to jest, to jest rzecz moim zdaniem przez, przez obecny stan prawa autorskiego wymuszana właśnie do tego, żeby zarządzać przede wszystkim obiegiem papierów, a nie, a nie, a nie, a nie sprawną, sprawną, przyjazną i służącą wszystkim dystrybucją dóbr, dóbr kultury. I jeszcze jedna taka uwaga do, do zdania który pan powiedział wcześniej, że też jakby rysując taką, w taki bardzo czarno-biały sposób sytuację, która nie jest czarno-biała, to znaczy mówiąc o tym, że właśnie, że mamy prawo do zrzeczenia się i udostępnienia, ale także, ale ci, którzy mają, ale mieć także prawo do niezrzekania się. Pamiętajmy, że system praw autorskich to jest system, to jest system, to jest system, to jest system w którym zagwarantowano szereg wyjątków których celem jest złagodzenie, złagodzenie, złagodzenie tych problemów wynikających z monopolu prawa autorskiego, tak? Znaczy prawo dozwolonego użytku, prawo cytatu, parodia, to są wszystko rozmaite użycia, które są dozwolone, ponieważ gdyby nie byłyby dozwolone, to kultura by się po prostu zatrzymała, tak? Znaczy jakikolwiek rozwój kultury byłby, byłby niemożliwy. Teraz to, co mi się wydaje bardzo bardzo i bardzo, bardzo niebezpieczne, to są idące nieustannie propozycji i teraz kiedy były publikowane wnioski wnioski z debaty nad, nad, nad nowelizacją prawa autorskiego, tam pojawiły się takie propozycje właśnie, żeby, żeby zrezygnować z części zapisów o, o dozwolonym użytku. To oczywiście wynika przede wszystkim jakby z działalności jakby tego typu wnioski, zgłaszają nietwórcy przecież, tego właśnie różnego rodzaju pośrednicy, którzy widzą w tym miejsce na wygenerowanie dodatkowych, dodatkowych zysków. Warto o tym pamiętać, to znaczy warto tym pamiętać, że te wnioski, że, te, że, że jakby to nie jest tak, że takie wnioski pojawiają się znikąd, tylko one, on, za nimi stoją jakieś, jakieś, jakieś instytucje i tutaj wzywałbym także, do, jakby do, wzywałbym także do, do wzięcia tego pod uwagę. To znaczy, że prawa autorskie z ludzką twarzą to znaczy, że prawa autorskie, w których, w których, prawa autorskie, w których przede wszystkim funkcje, gdy dobrze zabezpieczone są nie tylko obowiązki, ale także prawa użytkowników związane z z wykorzystaniem z wykorzystaniem z wykorzystaniem kultury. Dziękuję. Jeśli mogę to ja się odniosę do do tej wypowiedzi. Po pierwsze chciałem poinformować, że gigantyczna instytucja jaką reprezentuję to znaczy Organizacja Zbiorowego Zarządzania Spac zatrudnia pięć osób. Po drugie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o pobieranie pieniędzy i, i, i zdanie, że to nie twórcy chcą silniejszej ochrony, tylko, tylko organizację, to no, akurat w moim przypadku jest tak, że związek, czy, czy powiązanie pomiędzy sprawem a, a uprawnionymi, czyli firmami muzycznymi jest szalenie bliskie. I to nie jest tak, że instytucja istnieje sama dla siebie, tylko ja na plecach czuję bez oddech firm, które żądają pieniędzy. I, i to, jest, to jest tak, że może ja mam rzeczywiście inną, inną troszkę sytuację niż szefowie pozostałych w organizacji zbiorowego zarządzania, bo ja naprawdę czuję się jak, jak szef dużej firmy handlowej, która musi przynieść akcjonariuszom zyski. Było powiedziane, że w pierwszym zdaniu chyba, że prawa autorskie to nie są prawa własności, tylko monopol. No, ja myślę, że generalnie cały problem w podejściu do praw autorskich, czy, czy problem, który powoduje, że muszą się odbywać takie spotkania, czy mogą się odbywać takie spotkania, jak dzisiaj jest taki, że uprawnieni reprezentują pogląd taki, że prawo autorskie jest szczególnym prawem, przypadkiem prawa własności. Jest to prawo własności do przedmiotu niematerialnego, do, do własności intelektualnej. I to jest pogląd, który my reprezentujemy. E, natomiast e, duża część społeczeństwa spodziewałaby się, że prawa autorskie nie będą miały z prawem własności nic wspólnego, tylko to trochę tak jak w reklamie, znaczy w reklamie materiału na temat Creative Commons mówi się, że koncepcje wszystkie prawa zastrzeżone zastępuje się koncepcją niektóre prawa e, zastrzeżone. No to, to jest właśnie ta różnica. Znaczy tutaj możemy sobie dyskutować na temat tego, co jest lepsze, ale to troszkę jest dyskusja bezprzedmiotowa, bo jako reprezentant tych, którzy posiadają te prawa, zawsze będę stał na stanowisku takim, żeby prawa te jak najsilniej chronić. Oczywiście można się doszukiwać w niektórych sytuacji, które nawet można byłoby nazwać patologicznymi czy, czy, czy chorymi, mówił, że nie można się zrzec swoich praw, to rzeczywiście jest chore. No jak się chce zrzec, to nie móc się zrzec. Więc jeżeli są takie sytuacje, to tutaj jest źle. Natomiast z drugiej strony nie powinno być tak, żeby ktoś za mnie decydował, co się z moim utworem czy z moim nagraniem dzieje. Jeśli chodzi o to, że system prawa autorskiego wymusza pewne rozwiązania, czy wymusza pewne sytuacje, to niestety wiąże się z tym, że Cały system prawny, który nie jest czarno-biały, tylko zawiera mnóstwo cieni szarości i ustawa o prawie autorskim jest tak niejednoznaczna, że po prostu strasznie ciężko się ją stosuje. System jest skonstruowany w ten sposób, że no niestety obydwie strony próbują naciągać ten system do swoich potrzeb. I powodem, dla którego firmy muzyczne zwalczają, gdzie się da dozwolony użytek prywatny, jest to, że samo pojęcie dozwolonego użytku prywatnego jest naciągane przez tych, którzy chcą uniknąć wnoszenia opłat, czy uniknąć y, jakichś tam y, pozyskiwania licencji czy innych tego typu czynności. Przy okazji, jeżeli się gdziekolwiek gdzieś tam uda usunąć ten dozwolony użytek prywatny, oczywiście dochodzi do wywania dziecka z kąpielą, bo przy okazji y, broniąc czy chroniąc nas przed jakimiś patologicznymi zachowaniami, zachowaniami naszych użytkowników, przy okazji utrudnia się życie y, ogromnej większości uczciwych ludzi, którzy by chcieli z tego dozwolonego użytku normalnie korzystać. Także jak się popatrzy na ustawę o prawie autorskim, to jest naprawdę masa rozwiązań, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że ludzie próbują naciągać jakieś przepisy. Jak my widzimy, że gdzieś przepisy są naciągane, to prowadzimy lobbying w takim kierunku, żeby stworzyć kontrprzepis, który utrudni naciąganie tego przepisu. Więc nawet nam się czasem to uda przeprosować to potem gdzie indziej jest prowadzony lobbying, żeby stworzyć nową furtkę i tak kółko ta, ta ustawa podlega tego typu tego typu zmianą, co oczywiście prowadzi do tego, że w tej chwili ta ustawa jest pełna rozwiązań, które są ze sobą wzajemnie sprzeczne. No co na razie tyle. Mili Państwo, zaj jedno pytanie od Pani Profesor, właściwie mamy czas tylko na jedno. Dalej nie, nie, przepraszam, czy, czy chyba warto tę dyskusję chwilę pociągnąć, jeśli jest więcej pytań, to... Dobrze, ja nie mam Dobrze. Czy są jeszcze jakieś, to może policzmy ile jest? Słusznie, i ja bym chciał na koniec też, te... dobrze. Czy, jeśli można... Aha, przepraszam. Ja postawię pytanie na koniec krót, krótkiego fragmentu. Otóż... Pan dyrektor Kuśmierczyk wspomniał bardzo słusznie, że w wielu sytuacjach to pośrednictwo organizacji działa, ja bym no na pewno nie tylko w interesie użytkownika, ale, nie tylko w interesie organizacji, ale również w interesie użytkownika, który ma pewną gwarancję bezpieczeństwa. No ale nie zapominajmy, że nawet jeżeli te dwie wielkie strony korzystają, to gdzieś tutaj się gubi, no gubi się ta jednostka rozumiemy znów, że przypadek sprawu jest rzeczywiście trochę nietypowy, bo tam in, innego rodzaju podmioty i mniej liczebne są zrzeszone. Więc nie zapominajmy, żeby ponad głowami tego, tego właściciela yy, no, miały przeważać tylko interesy właśnie jakiejś wygody yy, tego yy, organizacji, która chce zbiorowo zarządzać i użytkownika, który chce mieć szczelne, kompletne licencje. To, co Pan był uprzejmy mówić o yy, publicznym odtwarzaniu, bary, dyskoteki itd. no znów, ja rozumiem, jest tutaj motyw najwygodniej by było, żeby i tutaj wprowadzić to ustawowe zbiorowe zarządzanie. Przecież ja nie twierdzę, że organizacje są niepotrzebne, tylko uważam i wydaje mi się, że są jakby fakty. Fakty porównanie naszych tych przepisów, z choćby na tle porównawczym, że za bardzo się rozpościera. Za, po prostu za bardzo, za dużo takich sytuacji. Nawet to, że byłoby najwygodniej, żeby wszystkie pola eksploatacji objęte zbiorowym zarządzeniem wygodnie i dla organizacji organizacji i dla użytkowników, przez użytkowników, wyjaśniam mam na myśli nie konsumentów, nie tych end user, tylko podmioty yy, znów pośredniczące. To nie jest powód, żeby autorowi zabrać yy, indywidualne zarządzanie na wszystkich polach, bo tak by było najwygodniej. A teraz do pytania. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale pewnie, pewnie dobrze. Pan wspominając o tym kazusie bratanków, Zakończył jakoś tak, że urząd nie, no nie kazał, więc moje pytanie jest, ale ciągle je odraczam, bo muszę jedno o tych bratankach powiedzieć. E, usłyszeliśmy, że tak, Zajdź się podporządkował i tak pod dalej. Ciekawe jestem, ile to trwało. Cztery poziomy, bo najpierw wydał decyzję, o ile wiem, urząd. Odwołanie, sąd ochrony konkurencji konsumentów. Odwołanie, apelacyjny, sąd najwyższy katastrofa. Więc to nie tak, że zakresjonowano, tylko to jest walka nie wiem ile lat, precedens i rzeczywiście sąd, kas, sąd najwyższy wyroku kasacyjnym, ten, czyli na czwartym poziomie to zatwierdził i bardzo myślę, że dobrze, bo, bo wydaje mi się, że autorzy powinni mieć tę swobodę ograniczania tego, co powierzają. Ale właśnie, czy zdaniem Pana, bo z kolei bardzo miłe, że taki no, niekonfrontacyjny, niekonfrontacyjny ton wypowiedzi, czy jest obecnie możliwe, czy w nieodległej przeszłości i bez czekania Znowu, aż to się przetoczy, przewalcuje i pod taką presją być może gdzieś tam kiedyś sąd najwyższy za pięć lat. Nie jest możliwe wedle utworów ograniczenie tych który autor dobrowolnie, umownie powierza ZAX-owi. Jeszcze nie jest możliwe, tak, bo wtedy poza tym wariantem, pan Tarkowski mnie tu wyprzedził, bo już nie zdążyłam o tym projekcie, zresztą tam wie, na pewno więcej, tym holenderskim i duńskim, powiedzieć, czy wedle komercyjne, niekomercyjny nie, nie bardzo jest możliwe, żeby po prostu niektóre utwory nie były powierzane. Jeżeli nie w wypadku członków za u to może tych osób, które się ubiegają o wzięcie pod ochronę ich prawa. Czy to, czy to, też musi dojrzeć i na dzisiaj jest nie bardzo realne? Dziękuję. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tak jakby zasadniczą kwestię, to na razie urząd nie zalecił, nie nakazał tworzenia możliwości wyłączania poszczególnych utworów. Yy, a teraz tak jakby no rzeczywiście ZAIC walczył za cięcie, żeby obronić swoją pozycję i w mojej prywatnej opinii to było niepotrzebne. W mojej prywatnej opinii to było niepotrzebne. Tym bardziej znając, a było to osiągalne praktykę, która, którą przeszły niemiecka organizacja GEMA w kilku decyzjach, francuski SASEM. Kilka jeszcze, innych, kilka jeszcze innych stowarzyszeń w Unii Europejskiej. Wynikało to z ogromnej obawy że powstanie chaos i niemożność zarządzania. Ja się prywatnie z tym nie zgadzam. Uważam, prywatnie, podkreślam to jeszcze raz, dlatego, że nie mogę no, z racji swojego stanowiska reprezentować opinii, ustalać opinii za X. Ja się prywatnie z tym nie zgadzam. Uważam, że zarząd będzie możliwy. Czy się okaże korzystny dla twórców, to zobaczymy. Teraz, jeżeli chodzi o tę możliwość włączania pojedynczych utworów. ja miałbym obawy znowu, jako praktyk, który zarządza na tych najbardziej istotnych polach. Czy ten nasz, nasza legitymacja nie będzie dziurawa i nie spotkamy się? Ja powiem szczerze, może powiem konkretnie. Niektórzy twórcy bardzo chcieliby wziąć pieniądze prywatnie, a następnie za to samo za pośrednictwem organizacji biurowego zarządzania. Niestety to są fakty. Niestety to są fakty. Kiedy im jest wygodnie, chętnie by zainkasowali z góry jakąś kwotę. Ale bardzo chętnie jeszcze tantiemy. Naruszany byłby pewien porządek. Nie wiem, być może do tego dojdzie. Być może do tego dojdzie. W dziedzinie filmu, z tego co wiem, planowane są dalekosiężne zmiany obecnie istniejącego systemu, to znaczy yy, zarządu utworami audiowizualnymi, statusu tego utworu. Chyba wszystko dąży do tego, żeby przywrócony został czy ustanowiony system w cudzysłowie producencki w tej dziedzinie. Nie wiem, czy tak będzie. Nie wiemy. Yy, ja zresztą uważam, że ta jeszcze jedna bardzo cenna uwaga, Pani Profesor. Organizacje powinny być przejrzyste i służyć twórcom. To nie może być takie wrażenie, że twórcy są dla organizacji, a nie organizacje dla twórców. Ta druga sytuacja powinna być obecna w każdej, w każdej sytuacji, że tak się powtórzę. To znaczy, organizacje powinny służyć twórcom. Tyle. Dziękuję. Ja, jeśli można, dwa pytania. Zanim je yy, zadam, mam też takie skojarzenie z poprzednim ustrojem, mianowicie takie, że przynajmniej w moim odczuciu, to własność intelektualna i własność mają mniej więcej tyle samo wspólnego, co demokracja i demokracja ludowa. Yy, teraz krzesło i krzesło elektryczne, yy, tak? Yy, na przykład. I yy, yy, drugi taki... Druga taka e, uwaga, e, konf tytułem konferencji jest pytanie, czy wolna kultura jest legalna. Ja śledziłem e, wypowiedzi na różnych forach internetowych e, w związku z tam, gdzie było, pojawiały się ogłoszenia o konferencji i na jednym z nich znalazłem takie pytanie, czy ktoś powiedział, co za głupie pytanie, może lepiej e, zadać pytanie, czy ZAX ma prawo pobierać opłaty, dlaczego X, czy, czy legalne jest pobieranie opłat przez ZAX za wolną kulturę. No i właśnie mieliśmy takie, e, takie przypadki w Polsce, na razie dwa jakoś tam szerzej nagłośnione, że osoby, które korzystały z otworów na licencjach Creative Commons spotykały się z e, reakcją inspektorów różnych organizacji zbiorowego zarządzania, którzy te inspektorzy twierdzili, że opłaty mimo wszystko się należą i różnie te sprawy były przez same organizacje i też samych użytkowników wyjaśniane. I tu głównie chodziło o takie podmioty, które miały jakieś puby, jakieś sale gimnastyczne, tego typu rzeczy, gdzie jak twierdzą puszczały dla półciesza osób korzystających z tych um miejsc puszczały muzykę pobieraną z tego serwisu Jamendo, który chyba jest takim najpopularniejszym repozytorium utworów na licencjach CC. No i właśnie, czy to rzeczywiście jest tak, że te opłaty się należą, czy nie? No bo tutaj mamy do czynienia zarówno z korzystaniem... Trzeba dodać, że to chodziło o utwory na licencji zwalającej na komercyjne użycie. Tak, tak. Tak mówię, No, Bo tutaj mamy zarówno do czynienia z autorami, jak i producentami fonogramów, którzy być może w nie są zrzeszeni, niemniej jednak z ustawy są producentami fonogramów, którzy te fonogramy udostępniają e, poprzez serwis Jamendo użytkownika. I w związku z tym mam dwa konkretne pytania. Jak to dokładnie jest z tym powierzeniem, czy też w ogóle z różnymi relacjami prawnymi z organizacjami zbiorowego zarządzania, bo tak jak słyszeliśmy na początku wystąpienia, w trakcie wystąpienia profesor Tąbrowskiej, że to jest powierzenie, powiernicze, ale w zasadzie nie wiadomo, co to jest. Znaczy te prawa są przenoszone, czy nie są przenoszone i kto w końcu tych licencji może udzielić, bo może uprawniony do tego, żeby udzielać licencji, no bo, to znaczy ja takie wrażenie, że nie wiadomo. Z tego, co wiem, stosowane są różne sposoby nawiązywania relacji z, z organizacjami zbiorowego zarządzania, może być to pewiennictwo, zlecenie, może być to właśnie działanie bez jakiejś wyraźnej podstawy prawnej w oparciu na przykład właśnie o przepisy o radzeniu słyszych spraw zlecenia, czy też to domniemanie z 105. No i właśnie. I jak taki inspektor za przychodzi do takiego pału czy sali gimnastycznej, pan tutaj słyszałem, padło, że te podmioty, że w tym zakresie tylko członkowie organizacji zbiorowego zarządzania, ale z tego co mi wiadomo jest to wynagrodzenie ryczałtowe. Znaczy chodzi się nie, nie na podstawie jakichś konkretnych utworów stawkę za jakiś utwór, tylko konkretną sumę za, za w ogóle istnienie jakiegoś albo który, który puszcza tę muzykę, co oznacza, jak dla mnie, że niezależnie od tego, ile tam będzie muzyki creative commons, a ile będzie muzyki, jak, jak tam to nazwał, chronionej, w sensie, rozumiem, zarejestrowanej zajętej i powierzanej pod ochronę, to ta układa będzie taka sama. Znaczy, musiałaby ta osoba zupełnie e, zrezygnować z puszczenia chronionej muzyki, żeby w ogóle to odniosła jakieś e, inaczej zapłaci tą stawkę 100% bez, a co ciekawe jest artykuł 110 prawa autorskiego, który mówi, że, że, że opłaty powinny być uzależnione od charakteru, sposobu korzystania itd. To jest może niestety, to jest, to jest pamięcie, nie z z tej pamięci, więc niedokładnie. Także myślę, że no, no to jest ciekawe pytanie. I, aha, jeszcze jedno pytanie właśnie. Jeżeli mamy te licencje, które zezwalają tylko na użytek niekomercyjny, czy organizacje zbiorowego zarządzania w ogóle myślą o tym, że w przypadku, w którym takie utwory będą komercyjnie wykorzystywane, na, czy na nie należałoby pobrać wy, wynagrodzenia dla tych twórców, i jak je im wypłacić, bo mam też takie wrażenie, że wielu z nich nawet nie wie, że mogą być, że mogą być w, na ich rzecz opłaty pobierane przez, przez przez ZAX na przykład. Dziękuję. Ponieważ pytanie dotyczyło organizacji, uzgodniliśmy, że ja pierwszy się ustosunkuję, bo mam krótszy, krótszy tekst. Jeśli chodzi o SPA, to w sytuacji takiej, kiedy odmiot oświadcza, że korzysta z nagrań, które, które dostał, dostał zgodę, to oczywiście my nie pobieramy opłaty. Jest tylko pytanie, jak to wygląda w praktyce. Dlatego, że nie sądzę, żeby ktoś dostał tyle nagrań, żeby był w stanie ten wypełnić każdy wieczór w tygodniu w pawie. a nawet jeżeli by próbował wypełnić, to prawdopodobnie skończyłby tragicznie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o to, na jakiej podstawie organizacje reprezentują, to w przypadku spału są. To umowy powierzenia praw zbiorowe zarządzanie, które mamy zawarte z firmami, które reprezentują mniej więcej 80% tego, co jest grane, czy nawet więcej procent tego, co jest grane w, w Polsce. E, natomiast jeśli chodzi o pozostałe producentów, to reprezentujemy ich na podstawie domniemania, o którym Pan wspomniał do mnie, domniemania z artykułu 105 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I e, e, oczywiście jeżeli ktoś by sobie naszego pośrednictwa nie życzył, to może, może to ogłosić i naszego pośrednictwa sobie nie życzyć. Natomiast jeśli chodzi o firmy producenckie, czyli czy o producentów nagrań, które rzeczywiście są wykorzystywane komercyjnie, to jak na razie się taki nie znalazł, który by nie chciał pieniędzy od nas. E, to jest, myślę, komentarz, jeśli chodzi o stronę producencką. Być może autorzy są bardziej idealistycznie nastawieni, natomiast producenci to są firmy, oni chcą zarabiać pieniądze i jak na razie nikt się tych praw nie zrzeka. Jeżeli chodzi o te zdarzenia, to moim zdaniem było one niefortunne, niepotrzebne i bardzo zrobiły zły PR ZAX-owi. Oczywiście nie ma instytucji przymusowego pośrednictwa w sytuacji wykonań i odtworzeń publicznych. I wcale nie chcemy, żeby, żeby musiała istnieć, żeby taką instytucję stworzyć. ZAX y, idąc do. Y, y, użytkowników, którzy wykorzystują odtworzenia i wykonania publiczne, domaga się wynagrodzenia tylko za przez siebie reprezentowany repertuar. To są członkostwa, powierzenia nieczłonkowskie, tak zwana ochrona w naszym tym slangu i prawa, które uzyskaliśmy od innych organizacji na świecie na zasadzie wzajemności. Jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, że użytkownik oświadcza, że ma repertuar, nabył do niego prawa, w tej dziedzinie, odpowiadam, tworzenia i wykonania, nie potrzebuje licencji ZAX-u, to ZAX powinien po prostu podziękować i odejść. Pewnie, wiadomo, miałby prawo sprawdzać, kontrolować, czy to rzeczywiście jest repertuar w dzisiejszej dobie. Urządzenie typu Palm to potrafi pomieścić 300 tysięcy charakterystyk utworów, czyli ten voice pattern recognition można zastosować trochę gorzej, kiedy reperturo byłby mieszany. Trochę gorzej, kiedy repertuar był wymieszany, bo to też sobie łatwo wyobrazić, że, powiem potocznie, nie można tylko jechać na Creative Commons na razie, bo ten repertuar być może jest za mały, e, niewystarczający, być może e, do tego kiedyś dojdzie. E, jednak repertuar chroniony jest jeszcze bardzo, bardzo atrakcyjny dla wie wielu osób i taki pozostanie. E, w zasadzie nie moglibyśmy inkasować, tak ja uważam, dla wystawiających licencje Creative Commons, bo nie mamy mandatu do tego. To, jak taki mandat uzyskać i czy warto w ogóle o to zabiegać, to też jest właśnie być może przedmiotem dyskusji z przedstawicielami Creative Commons. Bo jak zrozumiałem, niektórzy licencjodawcy Creative Commons w niektórych sytuacjach chcieliby otrzymywać wynagrodzenia. Może je praktyczniejsze by było, zamiast tworzenia własnych służb, które by to inkasowały, skorzystanie z aparatu organizacji już istniejących. Powiadam, to jest kwestia do się. ZAIKS, jeżeli teraz ta kwestia prawna zasadnicza, jeżeli chodzi o powierzenie, co prawda nie jestem tutaj specjalistą od członkostwa w zaix ale z tego co rozumiem i z tego, co ja reprezentuję na zewnątrz, ZAIKS stara się nabyć, starał się i stara się nabyć na wyłączność prawa, autorskie prawa majątkowe. O ile skuteczne jest obecne powierzenie, w praktyce rozstrzygną to sądy przy w sytuacjach kryzysu, konfliktu. Ciężko w Polsce jest jednak uzyskać jednoznaczny werdykt, tym bardziej, że nie ma u nas zjawiska instytucji precedensu, która by obowiązywała później we wszystkich analogicznych sytuacjach. Nie wiem, chyba starałem się odpowiedzieć tak jakby na wszystkie te możliwe elementy pytania. A jeszcze, jeśli można, jeszcze dodałbym jedną rzecz, jeśli, bo padło też pytanie, co w sytuacji takiej, kiedy użytkownik częściowo korzysta z utworów darmowych, a częściowo z, z chronionych. No mamy do czynienia z taką sytuacją na rynku... Yy dość specyficznym, jakim są fitness kluby. E, otóż fitness kluby ja nie wiedziałem, ale muszą korzystać z muzyki, która jest przygotowana specjalnie dla nich. Chodzi o to, żeby ludzie rytmicznie się ruszając mieli ten rytm na cztery i tak dalej. Wobec tego są firmy, które produkują takie nagrania specjalnie dla fitness klubów e, i sprzedają te nagrania do fitness klubów e, po to, żeby na nich aerobik czy inne tego typu lekcje i sprzedając wyrażają zgodę na nieodpłatne odtwarzanie tych nagrań. Niemniej jednak fitness kluby poza tym, że, że grają tą muzykę, to częściowo korzystają też jednak z nagrań chronionych przez nas, z nagrań typowych, komercyjnych. I myśmy rozwiązali ten problem w ten sposób, że na szczęście ta muzyka fitnessowa jest reprezentowana w Polsce przez jedną organizację. Jest coś, co się nazywa Fitness Music Polska i dostarcza to do, do tych fitness klubów. I zawarliśmy z nimi taką umowę, że owszem, kluby, muzyczne, kluby, kluby te fitnessowe płacą jakąś minimalną stawkę, która stanowi ułamek stawki, którą normalnie naliczamy, naliczamy fitness klubowi. I to jest opłata za to, że mogą sobie tam w jakimś w incydentalnym zakresie korzystać z, z nagrań chronionych przez nas. Natomiast ponieważ gro czasu wypełnia muzyka yy, specjalna, fitnessowa, która, której właściciel akurat zrzekł się praw, znaczy sprzedał te prawa w postaci wyższej ceny płyty, no to my od tego nie pobie, znaczy opłat nie pobieramy. Oczywiście pod, pod, powstaje problem, jak wyliczyć ten procent, z, z, skąd to się bierze. My tutaj zastosowaliśmy jakieś szacunki mówiące o tym, że może góra 20% czasu grania. To jest nasza muzyka, w związku z czym stawkę zredukowaliśmy w, w podobny sposób. E, jest tak, że jeśli chodzi o odtwarzanie, to jest dość specyficzny rynek. E, tutaj no też taki zarzut, że może się okazać, że producent czy uprawiany generalnie nigdy nie dostanie pieniędzy, które w jego imieniu zostały skasowane za korzystanie z jego utworu. No niestety, jeśli chodzi o odtwarzanie, to taka możliwość istnieje, dlatego że te opłaty są na tyle niskie, jeśli chodzi o kwoty, że nie jesteśmy w stanie badać tego dokładnie, co jest wykorzystane. I nie musi istnieć tutaj jakiś system szacowania. Każda organizacja ten system szacowania przyjmuje swój. U jednych są to badania marketingowe, u innych to jest odniesienie do jakichś innych pól eksploatacji. Natomiast systemu, który byłby stuprocentowo dokładny, po prostu praktycznie nie da się wdrożyć. I jeszcze jedna rzecz, o chciałem, którą chciałem podkreślić. Tutaj dużo było mówione o licencjach na niekomercyjne użycie i komercyjne użycie. To jest znowu przykład tego, że prawa autorskie jest niejednoznaczne i generalnie bardzo trudno jest stworzyć obraz, który jest czarno-biały, dlatego że. No znowu, jeżeli powiemy, że niekomercyjne użycie jest za darmo, w sumie generalnie nie miałbym nic przeciwko temu, to natychmiast to zostanie wykorzystane przez tych, którzy jednak, w moim mniemaniu, wykorzystują komercyjnie, do tego, żeby naciągnąć i żeby nie płacić. To jest słynny kazus fryzjerów czy innych tam instytucji, które moim zdaniem jak najbardziej powinny płacić, bo fryzjera, muzyka przy pozorom jest całkiem ważna, czy, czy, czy, czy radio w stepie, no i powstaje problem, co z tym zrobić. I tutaj to co usłyszałem, co, co wymyślili Holendrzy o tym, co Pan Alek mówił, to to jest jakiś tam jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu, takie rozwiązanie, które byłoby binarne, które byłoby tak albo nie, a nie, nie, nie zawierało jakichś odcieni szarości. Dziękuję. Ja jeszcze może jedno słowo, bo tutaj element pytania był taki, że rozmawialiśmy o tworzeniach i wykonaniach i powierzeniu, ale za ich działa w ramach reprezentacji ustawowej, na przykład w nadaniach. A to oznacza że y, inkasuje dla wszystkich twórców, niezależnie od tego, czy są członkami, ochroniarzami, członkami związków zagranicznych, czy też zupełnie y, nie dali żadnego mandatu i takie osoby, których utwory zostały wykorzystane w nadaniach, mogą się zgłaszać, Zgłaszać są ogłoszenia i do kasy za x-u i bez żadnych formalności na mocy oświadczenia. Każdy przepraszam, teraz ten przyszło do głowy. Jakie proporcje niereprezentowane, którzy się wpłacają i którzy się nie głosują? Czy to jest jakoś? Ja nie robię repartycji, ale takich osób jest sporo. Z tego, co wiem od moich kolegów, którzy wypłacają te wynagrodzenia. Sporo, co najmniej kilka lub kilkanaście procent. To jeszcze jeśli chodzi o to pytanie o odsetek, bo myśmy z kolei robili takie, takie badania i odsetek tych, których, o których nie wiemy, nie wiemy, kim są. Jeśli chodzi o SPAW, to jest jakieś 2, góra 2% pieniędzy, jeśli chodzi o nadania, bo to jest ten gdzie można to zmierzyć. Z tym, że mamy założenie takie, że trzymamy te pieniądze w nieskończoność. Jeśli wiemy, że... Tak, że jak na razie historia organizacji biurowego zarządzania spraw to jest 11 lat, mimo że już wszelkie przedalnienia minęły, to trzymamy, trzymamy te środki, o których wiemy, że komuś się należą, tylko nie wiemy, kto to jest, gdzie on jest, jak do niego się dostać. I powiem tak, że zauważyłem ze względu na to, że nasze przychody dość mocno zaczęły rosnąć w ostatnich latach ze względu na rozszerzenie działalności, to zauważyłem, że 5 lat temu wypłacaliśmy pieniądze około 100 firmom, a reszta po prostu była niezainteresowana, bo te kwoty były niskie. W zeszłym roku... Pieniądze od spału wzięło ponad 500 firm. Biorąc pod uwagę, że powierzenie praw mamy od 50, to pokazuje jak dużo firm działa na podstawie tego, tego artykułu 105 i że tak powiem bez żadnych pretensji z dużą przyjemnością dowiadują się, że czeka na nie jakaś, jakaś kasa i, i często w często krytycznych momentach może im pomóc. I, yy, wyraźnie widzimy bardzo duży wzrost świadomości, jeśli chodzi o firmy muzyczne czy o producentów muzycznych, że im się coś należy i że, że to, że produkowali jakieś nagrania i sprzedali je do telewizji czy do radio, to na tym się ich przychody nie kończą. I po, po dosłownie kilku latach przychodzą i, i mówią, o to coś tam nie macie. Ja dzisiaj jestem na świeżo, bo dzisiaj był taki jeden pan gdzieś tam z, z, z Podhala, który nagle się ucieszył, że dostał parę tysięcy złotych. Trzeszem, ty może Pani mówić do ten... mikrofonu? to nie ten 105, który tak zwalczam, bo to jest zmugły danie praw. On nie daje praw, on tylko ciężar dowodu, że to 21 po prostu odniesiony odpowiednio, bo jest odesłanie dla producentów fonogramów i wideogramów. Mówił Pan o przychodach z nadań w tej chwili? E, tak. No, to Tutaj, bo ja tutaj tak bardzo, bardzo krytykuję ten stopieńcz. On nie może, nie może dać przerzucaniem ciężaru dowodu praw, których nie ma. 21 artykuł, do którego odsyła inny artykuł, przyznaje producentom, no właśnie stwarza tę legitymację ustawową, więc bardziej może ten... Znaczy jak, ja przepraszam, nie jest wykształcenia i to, też pokazuje ta sytuacja, jak bardzo potrzebne są prawa autorskie z ustą. No, w każdym razie potwierdzam, że tutaj ta legitymacja rzeczywiście jest, a bardzo miło może z racji młodego wieku organizacji, że to jest tak długo trzymane, a nie jest tak, że tam się gdzieś rozchodzi po kątach. Nie, no znaczy to nie, nie, nie chodzi o wiek organizacji. To jest tak, że e, zasady, jeżeli wiem, że komuś się pieniądze należą, to wynika ze zwykłej uczciwości, którą staramy się, staramy się w miarę możliwości, jeżeli, jeżeli tylko daje się to jakoś realnie zrobić, to staramy się nie powodować takiej sytuacji, w której przez to, że ktoś nie wie, że ma jakieś prawo, straci jak, jakiekolwiek pieniądze. И если можно, так так Pan powiedział najpierw, że Pan reprezentuje tylko tych, którzy e, e, chcą zarabiać, a potem Pan powiedział, że e, tych, którzy, ci, którzy pan, ci, których Pan reprezentuje, to zawsze chcą pieniądze. To jest taki trochę paragraf 22, bo ja osobiście byłem świadkiem, że zgłosił się to Pana producent wideogramu i Pan powiedział, że Pan go nie może reprezentować, bo on e, e, nie zarabia. E, ale... O kogo Pan chodzi? O, o Pana Piotra Wagłowskiego, który się... Znaczy, no, pan... jeśli, jeśli, je, jeśli stwierdzi jakiekolwiek wykorzystanie e, wideogramu Pana Piotra Wagłowskiego, u kołokolwiek, kto mi płaci, to z dziką rozkażą wypłacę mu pełne pieniądze i jeszcze dodam do tego usisk dłoni prezesa. No i wtedy być może się... wtedy być może... No i wtedy być może się... może się... No i wtedy jeżeli... No i jeżeli... No i jeżeli... No i jeżeli... Liogromu, ale ale to jest to naprawdę nie ma powodu, żeby tam Piotr Pagloski dostarł jakąkolwiek kasę. Ale, ale tak. chciałem powiedzieć o czymś innym tak naprawdę. Znaczy chciałem powiedzieć tym, że cały czas... Mieliśmy mówimy... jeszcze jedno pytania. Musimy powoli kończyć tą sesję już jedno zdanie naprawdę znaczy Musimy zachować kolejność. A ktoś chciał zabrać głos, prawda? Owszem. Tylko nie wiemy kto. Tam z tyłu Sali. Chciał to, wziąłem rękę, ale on się wyciągnął. Encel, ten ten że Z tyłu Sali ktoś się wyciągał, czy chciał zabrać głos? O, ktoś chciał zabrać głos. Dobrze, zapraszamy. <śmiech> Nazywam się Agnieszka Parzuchowska, reprezentuje Związek Artystów-Wykonawców Start i do tych wcześniej wszystkich poruszanych problemów chciałabym dodać jeszcze jeden. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze zabrać głos później w dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o licencje Creative Commons i bardzo się cieszę, że te licencje teraz będą również obejmowały artystów-wykonawców, instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów. Natomiast problem pojawia się taki, że jeżeli jeden artysta z zespołu, powiedzmy, który, w którym występuje pięć czy sześć osób udzieli takiej licencji, to nie zawsze oznacza to, że czterech czy tych pięciu pozostałych artystów, wykonawców również udzieliło tej licencji. I tacy artyści przychodzą później do startu i, i chcą wynagrodzenie za, za taki, taki utwór. Więc to tylko tak kolejny problem, ale mam nadzieję, że będę mogła jeszcze zabrać głos później w dyskusji. Dziękuję. Oczywiście. Czy hmm. ja mogę na koniec tak zadać? No, mam proste pytanie i mam nadzieję, że krótkie. Czy gdybym y, przyszedł prawdopodobnie raczej do, do, do zaiksu niż do spawu z artystą w kieszeni albo nie wiem, pod rękę z nim przed, który jest członkiem y, organizacji, a chce używać licencji Creative Commons i ogólnie rzecz biorąc, byłbym panów namówić na taki sam pilot jak, jak ten holenderski bądź duński, to czy byłoby y, realne wprowadzenie Takiego pilota nie wiem w perspektywie najbliższego roku, czy widzieliby Państwo przydatność takiego projektu, czy, czy też nie. To jest ciężkie pytanie, tym bardziej, że yy, nasza organizacja jest, yy, troch, ma trochę jakby tak, powiem, złożoną strukturę. I, Ja powiem, że ja osobiście nie obawiam się takiego pomysłu i chętnie bym wszedł w taki dialog i wspólne ustalenia.